Bantowy Mechanik Epizod XXXIII Na granicy pola przedmiotniczego dnia 25 kwietnia tamtym roku graniczącego z polem przemytowym, mówiąc na granicy pola przemytowego wszedłem do wozi izby, najętą przeze mnie, i jak co roku najtańszy trwanie nos lek znalak. Ten na obiekcie nieczynnej kotłowni, czy szpital był, jako do sektorium i krematorium, do nigdyś w używaniu będąc, Zbudziłem się nie przez dźwięki ze snu na jawie, kiedy to nie wychodzę, co podrógi nad piały i były, kiedy wszyscy spali. Większości nie słyszą, jak powstają i uderzają swoimi niedospaczliwymi głosami, doprowadzając do chwili, gdy tylko wypowiadają pojedyncze kwestie, niemalże ludzkim głosem. Przekazując wiadomość coś, od kogoś, wypowiadają pojedyncze kwestie, niemalże ludzkim głosem, dla kogoś, kto chciał ją przekazać tak bardzo rozpoczliwie, jak bardzo i chciał ją i musiał ktoś, dla kogoś, kto chciał ją przekazać tak bardzo rozpaczliwie, bardzo i bardzo chciał ją i musiał. Chciał Jedynie kotów, które chciały się dalej w spokoju odejść, mogły później w ciszy wypowrócić. Choć w czemu systemu wątrogo, sposób mówienia osoby mi znanej, to niczym fakiem przekątka nie wydarzyła nic miłego do następnego Choć odbite echem, ale tylko w głowie przyspieszenia oddaliły się przez uszy i nos, w ustach się rozbijając, zamykając głowę w ciszy stłumionego, rezonującego od membrany słuchawek zagłuszających pejzaż za oknem, za którym stały dwie obce postacie, co tylko nieruchomowe, dawali się pilnować terenu. I to jakby także kusić jak swą nieobecnością próbowały o tej porze samotnej godziny prostych myśli, zamienionych w pojęcia opinii powszechnej, by samemu doświadczyć. Spotkania we własnym doświadczeniu przeprowadzenia indywidualne miałoby być, nawet jeśli to majaków przyjęć widzenia, to są wynikłe ze stanu zmęczenia i bezcenną za, lud za ludnością psychozy zapachów z gdy przebiegły z ucha do ucha W pół zdania głosów strzępków Co są oddali płynących i niewyraźnych w sensie Skupienie zrobienia czegoś w bezludnej postaci twarzy Wypowiadając i spuszczając Odbite przez skrzypiące drzwi Resztki fałszywego znaczenia Co do góry nogami zdobionej, zdobione, zjedzonej Inaczej w odwrotnej jej to odbytem W rozbitym zakątku pomieszczenia Dla pracowników Z tyłu brzeg słowa, zrzekała się pożegadło, nieznane, kierujące do wszystkich, co za mną. Z tyłu, uzasadnieniem ukryte, stały za drzwiami wyjętymi z funkcjonicznych, pomieszczeń rozwarte. Pukali, wydawali i Jeden z nich, ramię zbyt drugie, wyciągnął do mnie i podał świeczkę, co obędniała zimę. Wskazał kierunek za leśniczy lasbój, który drogą ludową, prowadzącą do granic pola się przedmiotowego, o którym nie było już nic. Wszystko to, co na było, zrzucone przez wojskowych przemytników nieznanych, nabyć można było na ruchomym targu, które mieściły się pomiędzy granicami, co oddzielone były błędem w określeniu mapy. Oznaczając miejsce to, która w ziemi, na której kończyła się jaka jakąkolwiek ziemska granica poznania w późniejszym tracie zapoznana, z i zastąpienia. Na granicy, w miejscu przed zawieszeniem rozluźnionej blokady pojęcia, jednego z tych najbardziej vivente żywności, żywności znaczącego przemianek będących w skutkach nieodrecałych, kiedy to wiedza, pojęcie teoretyczne, praktycznie za faktycznie zalewa dziwiczy umysł, dosadność ją z tej istoty jej prawdziwej natury, realną, oblicza pozbawionego wieloznaczności, interpretacji nie mówiąc zbyt naga prawda, odbyta z kodów walu fałszywego, przykoloryzowane, to od momentu zwracającego uwagę od sensu najist najistotniejszego, Zalewa falą topiące za wszystko to, co wydawało się jasne, czyste, przejrzyste i jednoznaczne. I od tamtej chwili na długo po i dal lecę od tamtego miejsca, oddalonego we wstrólnieniach. Słów wstydem raz na znaczeniu został przemilczony w nerwowym odwróceniu z okupy i i do przodu, w tyle pozostawiono świat zalał jak z bajki udolonych, wyruszył w nowy ląd nieżołych osobliwości. Przez większość czasu, jak dotąd, spędzając doświadczenia gdyby przyjaciół wielu, pozostał sam, wyborze własnym gdy poznać i porubić samego siebie. Czyli tego kogoś z kim będzie musiał utrzymać do samego końca doskonałego filmu. Zatrzymanej klepsedy pełnej bohostek, w z których usuwane zostały grząskie drogi życia, na każdy krok spudził wyraźny ślad, co wyryty zostaje w kamień pamięci, znaczenia zamieniony aż do dnia, co zamierza zamrzeć i zamiera, i robi je wszystko wokół z Co widzę, zamierza zamrzeć, zamiera. Ze swoim bezrobotem dawuje milczącym cisze w tych przed takim stoją chociaż raz w życiu, gdzie każdy próbuje zagłuszyć wrzeszczące w głowie chaotyczne obrazy słownego, podświeganego strumienia nieskończoności. Tam, gdzie nie ma podzielności stoją i granic, wszystko jest zniesione. Jedni się zatrzymują i przyspieszają na koniec większość Próbuję i robić bad, może bad, bad, byle, by jak najdalej w czasie i od siebie odsunąć, cięcia taśmy linii życia. Ale, ale, ale ich ciała wciąż funkcjonuje Prędzej czy później, zróżniej. niektórzy nie powracają w po ogóle. a jeżeli to był, był, był, był, był, zdarza się, że powracają, ale wtedy po powrocie kogoś, jednak innego, odmiennego, kogoś odmiennego zostają. Potem, z z potem ktoś, co wróciło w postaci nowego lokatora, ek, ek, zamieszkałego, będącego tej, mu dawało być nierozpoznawalna, inna i dla niego z się odebranią przez znających go, o co znał od zawsze. Ryzyko pojawia się za każdym razem, kiedy. Cokolwiek potrafię stały, do